Radio Afera. rokowo i alternatywnie. Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego! Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.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 Kultura, słucham Sabotaż kulturalny jest czwartek, 2 kwietnia, godzina 18, czas na sabotaż kulturalny. Przed mikrofonem wita Was Olena Piotrowska, a realizuje mnie Antek Góralewski. Dziś będzie bardzo tradycyjnie i świątecznie ponieważ już za dwa dni będziemy obchodzić Wielkanoc. Święta Wielkanocne to oczywiście czas zadumy, refleksji, spędzenia czasu z rodziną, sadzenia rzeżuchy, ale to też czas tradycji, o których może nie wszyscy wiedzą. W dzisiejszym sabotażu kulturalnym, poza dawką kultury, będzie przede wszystkim dawka y, tradycji, ponieważ y, przyjrzymy się trochę tradycjom wielkanocnym, które są y, w większości może Wam znane, ale też takim, które już y, są na wyginięciu lub w ogóle y, już nie są obchodzone. Więc taka dawka kultury i historii w jednym. A to wszystko przez najbliższą godzinę. Teraz czas na muzykę. po y, muzyce. Czas rozpocząć sabotaż y, kulturalny. Zacznijmy od, y, tak jak już na początku powiedziałam, że zaczniemy dzisiaj i porozmawiamy sobie trochę o tradycjach y, wielkanocnych. Y, tak y, myślę, że święconka w koszyczku, malowanie pisanek, poniedziałkowe oblewanie się wodą. No, z tymi zwyczajami y, wiele osób kojarzy dzisiaj Wielkanoc, y, które upamiętniają obchodzone w kościele katolickim zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tymczasem na przestrzeni lat y, tradycje się dość mocno y, zmieniały. Więc zaczniemy może po kolei, tak jak... Y, co roku e, zaczynamy od tego weekendu wielkanocnego, e, jak to w ogóle wygląda i czy jak to w ogóle wyglądało, bo myślę, że w większości domów nie wszystkie te tradycje czy też obrzędy są aktualne. Ja jednak kilka z nich e, przytoczę. Zacznę od e, rózgi. Na spokojnie, nie, nie pomyliłam świąt. E, już tłumaczę, o co chodzi. E, tradycja związana z rózgą czy inaczej e, biczem bożym, e, w Wielki Piątek. Wielki Piątek, e, czyli piątek tam poprzedzający Wielkanoc, zdarza się jeszcze w niektórych domach, e, tak zwane smaganie rózgą po nogach śpiącego wcześniej rano. E, robi to ten, kto wstanie najwcześniej i przygotuje sobie rózgę. Przy uderzaniu e, mówi się, Wstawajcie, barany na Boże rany. Są to ślady magii związane z wiarą w symboliczną moc drzewka, gałązki rodzącego się życia. Nie, jakby, nie życzę wam, drodzy słuchacze, żeby w tym roku was to spotkało. Jestem ciekawa, czy, czy gdzieś tam faktycznie w tych niektórych domach jest to obchodzone, czy też nie. Bardzo bardzo ciekawa tradycja gdzieś tam przygotowując się do audycji, mogę powiedzieć, że pierwszy raz się z tym spotkałam. Kolejną tradycją są to żandary. Jest to tradycyjny korowód przebierańców wyruszających w obchód dzielnicy dawnej wsi inaczej wlany poniedziałek po porannej mszy w ławickim kościele. Głównie, post, główne postacie właśnie tego korowodu to dziad, baba, niedźwiedź z przywiązanymi do nóg schomianymi kulami, ksiądz z wiaderkiem i propidłem, grajek, kominiarz i żandarm na drewnianym koniu. Przebierańcy smarują dzieci, sadzą, polewają młode dziewczyny wodą oraz składają życzenia gospodarzom. W zamian za to otrzymują drobne kwoty lub słodycze. Punkt kulminacyjny żandarmów to wspinaczka na komin lokalnej piekarni, uskuteczniana przez wspomnianą wcześniej babę i kominiarza. Co ciekawe, ta tradycja ma swoje początki w końcowych latach pierwszej wojny światowej. I co ważne, jest to tradycja no, tutaj wielkopolska, poznańska, bo tak jak wspominałam, ta, ta, kara, ta parada, korowód, tak rusza w lany poniedziałek w właśnie na, na Ławicy, w ławickim kościele. Więc Gdzieś tam myślę, że na pewno w internecie, czy gdzieś na stronie osiedla ławica, lokalnie można zweryfikować, sprawdzić, w jakich godzinach się to odbędzie, bo ja tutaj tej informacji nie widziałam, więc ciekawe i też myślę, że bardzo ciekawe, że jest to taka no, nasza wielkopolska gdzieś tam tradycja. Jednym oczywiście też z głównych atrybutów związanych z Wielkanocą są wspomniane przeze mnie wcześniej pisanki. To jest temat rzeka, więc, z tego, że jest to temat dość obszerny, opowiem Wam o tym, drodzy słuchacze, już po krótkim utworze muzycznym. Panową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz odpływam wtedy głową i na nowo nie istnieje nic kiedy mój łapisz wzrok na krawędzi staramy się utrzymać pion było blisko, prawie Cię wypuściłem z rąk było blisko, mimo wszystko, trzymamy szybkie tempo, trzymaj się mnie Snu. Zrobiła się w moment i chyba jest po mnie Nie mogę zasnąć Bo blady jest przed tobie Nawet wybuch supernowej Shit. get going. Botaż kulturalny, czwartek, godzina 18. Tak jak już wspomniałam wcześniej, przed utworem muzycznym, tutaj skończyliśmy mówić na temat żandarów, a teraz właśnie przechodzę do tego atrybutu, myślę, wydaje mi się, że takiego najbardziej znanego, można powiedzieć, w każdym regionie, Polski, nie tylko w Wielkopolsce, czyli nie można sobie wyobrazić świąt wielkanocnych bez pisanek. Jest pisanki, tak naprawdę można przygotowywać na setki sposobów. Jest to cudowna tradycja, która łączy zabawę i, i kreatywność zarówno dla dzieci, jak i e, dorosłych. Tych, tych sposobów gdzieś tam e, szukałam, e, znajdowałam informacje na temat właśnie, pisanek jest e, tak naprawdę no multum, można, można by rzec, bo e, jakby, jakby rodzaje pisanek, czy to są wydmuszki, czy to są ugotowane je, e, jajka, czy to są e, też jeszcze kolejną, powiedzmy, taką, od nogą e, pisam są kraszanki też pisanki, kraszanki, e, to naprawdę e, tylko, tylko wyobraźnia może nas gdzieś tam ograniczyć, ponieważ e, sposobów na, na ozdobienie jest e, kilkaset. I tak naprawdę e, tak jak ja swoje pierwsze pisanki nie robiłam, jak byłam w podstawówce i teraz jako dorosła osoba też e, bardzo lubię, co, co roku to, to Więc jest to, uważam, taka rzecz i dla dzieci, i dla dorosłych. Też jak już jesteśmy w pisankach, które nie są wykonywane no, z jajek, a jako gdzieś tam jest tym symbolem, symbolem życia, to przechodząc gdzieś tak płynnie, ponieważ pisanka znajduje się w tej rzeczy, o której ja zaraz powiem, no, nie może oczywiście zabraknąć tradycyjnej święconki. Zwyczaj ten jest znany powszechnie od wieków w Polsce, w zachodnich regionach współczesnej Polski, które znalazły się w jej granicach po II wojnie światowej. Święcenie potraw było jednak praktycznie wcześniej nieznane. Przez 1945 roku Rokiem na Kaszubach tylko zamożniejsi gburzy i szlachcice w Wielką Sobotę przywozili końmi proboszcza dla poświęcenia pożywienia świątecznego. Podobnie również na Śląsku. Święcenie potraw w Wielką Sobotę odbywało się tylko na dworach szlacheckich. Na Śląsku ten zwyczaj święconki upowszechnił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, docierając tu razem z mieszkańcami centralnej Polski. I teraz zatrzymam się trochę przy koszyczku i Eee, wrócę do tego koszyczka za chwilę, ale teraz czas na chwilę muzyki. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz i ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego głębi i ciągle grębi stada rekinów i ośmiornic A on amator ze spisem cudzołożnic Znajdzie ciebie, w potęgę swą w głębi I ciągle gnębi Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba I skąd napływa, Co powie ryba Cię zdyba. I nie pomoże niezawodny prowokator, i nie da rady podstawiony terminator. Bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia Nie wiesz, nie wiesz co ci powie ryba. I skąd napływa Co powie ryba? Kiedy cię zdyba nęte nigdy nie wiesz I ukryty helikopter masz w rowerze Nic to nie da, bo potęga jego w głębi I ciągle gnębi Nie wiesz, nie wiesz, co ci powierywa I skąd nadpływa muzycznym. Um, powiedziałam co nieco, że no, o składzie tej święconki e, mówiliśmy o pisankach. Teraz e, myślę, że też warto wspomnieć o palemkach. Bo jednak e, większość święconek jest e, przyozdobiana małymi palemkami, małym e, bukszpanem, baziami. Ale e, może zacznijmy jakby w ogóle od genezy tej Palmy Wielkanocnej, która jest jak taką, oczywiście w, w kulturze gdzieś tam katolickiej, chrześcijańskiej, jest no, pamiątką na znak wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Ale zostawiając tą kulturę chrześcijańską na ten moment na boku, sama Palma Wielkanocna jest to pamiątka... Pierwsze procesje właśnie, można powiedzieć, że powiedziałam zostawiając tą kulturę chrześcijańską, ale jednak jest ona dość, dość mocno z tym związana i nie da się o tym wspomnieć. Pierwsze procesje z palmami wielkanocnymi miały miejsce w IV wieku w Jerozolimie właśnie. Zwyczaj ten rozpowszechnił się na wschodzie oraz w Hiszpanii i Galii. Od V i VI wieku zaczęły się przyjmować także w kościele zachodnim. Sam zaś zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W Polsce początki święcenia palm wielkanocnych sięgają XI wieku właśnie. I też w zależności od regionu palmy, palemki mogą różnić się wyglądem i techniką wykonania. Trochę, trochę jak z pisankami, tylko aż tyle tych rodzajów palem nie ma. Ale udało mi się znaleźć kilka informacji na temat właśnie regionów. Na przykład wyróżniamy palmę kurpiowską, Powstaje z pnia ściętego drzewka, jodły lub świerka, oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami z gibuły i wstążkami. Czub drzewka pozostawia się zielony. Wyróżniamy również palmę góralską, podhalańską. Wykonana jest z pęku witek wierzbowych, czyli, mówiąc kolokwialnie, bazi, wiklinowych lub leszczynowych oraz jałowca i bukszpanu. Palmy te spotyka się podczas procesji w Bukowinie Tatrzańskiej, Lipnicy Murowanej, Tokarni i wrabce. W Lipnicy i wrabce corocznie odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. Wyróżniam również palmę płocką i śląską. Teraz tak wrócimy trochę tutaj na ten nasz zachodni fertel, ponieważ powiem o takim może nie tradycji, ale takim symbolu świeckim, który jest gdzieś tam mocno zakorzeniony u nas w Wielkopolsce, ale też nie tylko, czyli zając wielkanocny. Jest to zwyczaj obdarowywania przez tego zająca jakimiś upominkami, głównie najmłodszych dzieci. Zwyczaj ten, tego obdarowywania pochodzi z Niemiec. Więc no, z racji historycznego położenia nie mamy wątpliwości, że jest to no mocno zakorzenione w Wielkopolsce. W w Polsce jest obchodzony również w takich regionach jak na Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, no, czy właśnie u, i również u nas w Wielkopolsce. Według tradycji zając chodzi z koszykiem wielkanocnym i zostawia prezenty, zazwyczaj są to drobne upominki lub słodycze, w pierwszy dzień świąt. W koszyczkach ukrytych w domu lub w ogrodzie ja mogę się przyznać, że, że faktycznie jak byłam mała, to, to ja i mój brat zawsze dostawaliśmy na zające jakiś prezent i faktycznie trzeba było odszukać ten, ten upominek, żeby, żeby dostać te, te słodycze. Tak jak wspominam też, niektórzy, jeśli mają taką możliwość, robią to w ogrodzie. Jest wtedy szukanie tych, tych małych upominków. No i tu w, w Poznaniu też od kilku lat, w Starym Browarze, możemy znaleźć takie piękne figury, figurki zajęte w różnych wielkościach. Tak naprawdę w tej naszej kulturze popularnej, też tego całego oczywiście konsumpcjonizmu, który jest, no związany oczywiście z, z, z Wielkanocą, jak, jak większość świąt, to tak naprawdę te zające możemy spotkać w każdych postaciach, nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Starym Browarze, tylko tak naprawdę w każdym sklepie, jak tylko zaczyna się, zaczyna się po prostu Wielkanoc. I, I myślę, że pod kątem takiej dostępności, to, to nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Wielkopolsce, ale, ale to myślę, że wszędzie, ale samo pochodzenie, samo to słowo nazająca, no jednak jest ono dość mocno u nas, w naszej kulturze zakorzenione. Jak rozmawiałam na przykład z osobami, które są ze wschodu, to nie, nie, nie znają takiej kultury. Jest to takie jednak Mocno, mocno nasze, mimo że jakby tak jak wspomniałam wcześniej, e, zwyczaj obdarowywania przyznająca pochodzi z Niemiec. E, ale no jakby tak, trzymamy się tak zwanej e, kultury e, zachodniej, e, No ale tak jak e, w każdym regionie czy w każdym e, kraju, no, e, myślę, że jakby ktoś opowiedział mi o swoich e, tradycjach. W innym, w innym kraju, to też pewnie bym zrobiła duże oczy, ale myślę, że możemy być dumni z tego, że, że tyle takich tradycji świeckich, katolickich i, i nie tylko mamy w naszym regionie, w naszym kraju. No co następuje po niedzieli wielkanocnej? No, oczywiście poniedziałek wielkanocny. Wszyscy się cieszymy, bo mamy wolne, nie musimy iść do szkoły, pracy, także jest to, jest to cudowne. Ale poniedziałek, tak zwany świąteczny poniedziałek, no to jest to, jak potocznie się określa stolany poniedziałek, no już, już tłumaczę. Trochę już o tym wspomniałam, w, kiedy opowiadałam o żandarach, czyli tradycyjnym pocho korowodzie, pochodzie, Yy, tak, a, który właśnie odbywa się w poniedziałek, ale mm, przede wszystkim chciałam nawiązać z tego określenia lany. Lany poniedziałek yy, i co się yy, z tym wiąże, skąd to się wiąże? Potocznie lany poniedziałek to jest śmigur yy, I teraz w ogóle skąd to się wzięło? Yy, myślę, że większość osób, yy, czy młodszych, czy starszych, chociaż tutaj bym Mam, miałam moment zawahania, jak to mówiłam, czy młodszych, czy starszych, bo nie wiem, czy, czy wszyscy tak um, czy to um, potoczne określenie tej tradycji śmigus-dengus tak od razu pokojarzą. E, no więc tak. E, śmigus pochodzi od staropolskiego słowa śmigać, chłostać i pochodzi od starosłowiańskiego, pogańskiego zwyczaju śmigania, tudzież chłostania panien, dziewczyn Wierzbowymi witkami. Istnieje również aczkolwiek myślę, że też mylna koncepcja podająca, że słowo śmigus jest wyewoluowaną formą niemieckiego szmak, szmakosternu. Nie jestem dobra w niemieckim, ale yy, myślę, że tak, tak to się wymawia. Szmakostern. Dingus. Dyngus natomiast pochodzi najprawdopodobniej, wywodzi się z języka niemieckiego słowa dingen co oznacza wkupywać się. A natomiast dyngus po, po słowiańsku nazywał się również włóczebny i był związany z ekspedycją w praktykach słowiańskiego folkloru. Kolednicy odwiedzający poszczególne domostwa zazwyczaj otrzymywali podarunki z zaopatrzeniem na drogę pod groźbą psikusa bądź oblania wodą. W niektórych regionach Pojęcia dyngus i dyngowanie do dziś są wyróżniane jako pochód i wymuszanie datków, ale w niewielu regionach już tak jest. Także no cóż, no nie już wam oblania wodą w, w ten poniedziałek. Teraz y, przejdę sobie trochę płynnie jakby z tradycji do tej części tak zwanej kulturalnej, ale to po utworze muzycznym. And the lawyers, they all know it's just a song, but for the rest of me. This is a love attack. I know when our body's back. It's just like any fat. It retracts before back. And just like fashion, it's a passion for with it and hip. If you've got the goods, they'll come in, buy it just to stay in the click. So don't you So don't delay. Follow that. We'll I'm is so with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke Got so choke up and focus on the close-up. Mr. can can't reform. No god like hocus pocus. So don't sit back kick back and watch the world get bushwhacked. news that's in your neighborhood? It's under attack. Put away the crack before the crack put you up. Tak jak już wcześniej wspominałam, przejdziemy sobie tak z tematu tradycji wielkanocnych do tematu kulturalnego, który też jest związany z Wielkanocą, a mianowicie chciałabym opowiedzieć kilka polecajek filmów o tematyce wielkanocnej, których na pewno w tym czasie, tak zwanym świątecznym. Będzie można znaleźć w telewizji, ale również e, dla tych, którzy na przykład e, klasycznej telewizji nie posiadają, to są to filmy, które są dostępne na wszelakich e, streamingach. Zacznę myślę, że od takiego bardzo e, klasycznego filmu takiego filmu, który e, może nie do dzisiaj, ale wzbudza kontrowersje jak na tamte te czasy e, jest to. Film y, Pasja. Tak powiedziałam tamte czasy, a nie jest to bardzo stary film z perspektywy tego, że jest to film z 2004 roku. Jest to film w reżyserii Mela Gibsona. Y, uważam, że jest to film... Y, no, nie chcę, nie chcę przesadzać, ale jest to naprawdę wybitne. Jego, jego dzieło realistyczne, mocno, mocne kino z pięknymi ujęciami, zdjęciami tak naprawdę idealnie obsadzoną rolą tutaj jeśli chodzi o obsady, no to takie dobre znane nazwiska. James Caviziel jako Jezus Chrystus, Monika Bellucci jako Maria Magdalena, Maja Morgenstern jako Maria, Matka Jezusa Także tutaj e, naprawdę do, dobra obsada, jej reżyseria e, z takich e, ciekawostek, bo ja powiedziałam na początku, że był to film, który wzbudził e, kontrowersje. Tak, film wzbudzał wiele kontrowersji, na długo jeszcze przed jego ukończeniem. No, z wiadomych jakby względów chodziło po prostu o to, że w ten sposób sadystyczny czy zbyt mocny próbował jakby znaczy pokazywał ten ukazanie losu Chrystusa. Myślę, że też ale myślę, że przez takich produkcjach gdzieś tam Zawsze się znajdą głosy krytyki. Zawsze, jeśli mówimy nie tylko o filmach świątecznych, religijnych, tylko w ogóle o takich filmach, które wzbudzają kontrowersje. A tak naprawdę też no jest to takie kino, którego nie było, bo nie, ma, nie mamy aż tyle w, w takiej tematyce wielkanocnej, sekralnej Świątecznej, filmów, które ukazują no, tą, tą ostatnią, ostatnią drogę Jezusa Chrystusa. Jest to też w ogóle filmy, zawsze uważam, że o jakiejś takiej tematyce około religijnej, można by tak rzec, zawsze gdzieś tam mogą być uznane za kontrowersyjne, zbyt mocne, ale Uważam, że taki film był potrzebny i też zawsze mogę powiedzieć tam z perspektywy osoby, która oglądała film dwa razy i jakiś też film oznawczy, i że wszystko, co jest związane z jakimś dotkliwym tematem wyznaniowym, czy, czy nie tylko, jakikolwiek by to temat nie był, to uważam, że trzeba, mówię tu na przykład osobom, które jeszcze nie, nie widziały filmu, ale trzeba gdzieś tam brać do tego wszystkiego od dystans, bo Wizja reżysera, no gdzieś tam, zawsze bywa różna, ale też o pozytywnym przyjęciu pasji przez widzów świadczy tak naprawdę też że zysk z oglądalności, tak zwany box office, bo film, mówimy rok 2004, film uplasował się na trzecim miejscu wśród najlepszych filmów 2004 roku. Przed nim był tylko Shrek 2 i Spider-Man 2, a w rankingu. Najlepszych filmów e, czasów zajmuje obecnie 24 pozycję. E, tak naprawdę ten budżet nie był aż tak duży, e, kilkudziesięciomilionowy. No, mówimy o kinie amerykańskim również, e, ale obrót jakby i, i ten, e, ten film przyniosł naprawdę ogromne, e, ogromne zyski. E, Tutaj e, można powiedzieć, że jeszcze w 2005 roku, e, na krótko przed e, Wielkanocą, w niektórych krajach ponownie wprowadzono pasy do lecz już w tej wersji troszkę okrojonej przez reżysera, e, gdy z filmu wycięto e, no, najbardziej drastyczne sceny dla złagodzenia odbioru, widzów, ale e, no, poza box office'em, e, czego można się jakby tylko. Mogą się cieszyć twórcy. No, film otrzymał tak naprawdę trzy nominacje do najważniejszych nagród. Otrzymał trzy nominacje do Oscara w kategoriach najlepsza muzyka, najlepsze zdjęcia i najlepsza charakteryzacja. To są takie, tak jak ja już wspomniałam, też według mnie mocne kino, oczywiście, ale piękne ujęcia. No, tutaj zdjęcia, zdjęcia Prima Sort. I tak naprawdę jeszcze dodatkowo do tego James a uzyskał nominację do MTV Movie Awards w kategorii Najlepszy aktor. Film jest dostępny na streamingu. Ja no jeszcze nie miałam tyle lat, żeby pójść samodzielnie do kina, bo to film z 2004 roku. Oglądałam film w, w telewizji. Natomiast myślę, że to jest też taki film, który na pewno przy obejrzeniu w kinie wzbudzę jeszcze większe emocje, bo, bo obraz ma duże y, znaczenie. No i myślę, że też te wszystkie kontrowersje y, są związane nie tylko z kwestiami przedstawienia, tylko, tylko tego, że też takiego filmu na taką skalę y, z takimi scenami po prostu nie było. A, a często coś, co poza tym, że jest kontrowersyjne, ale jest też nowe, może, może współ, jakby wprowadzać takie emocje. Natomiast ja osobiście film polecam. E, tak jak powiedziałam, on jest dostępny e, na, na platformach e, z, streamingowych. Zostaniemy trochę w temacie kontrowersji, ponieważ drugim takim filmem, których. Który chcę polecić, który również jest, jest dostępny. Czasem nawet właśnie przed, przed świętami warto wtedy śledzić e, repertuar kin. Jest puszczany w kinach. E, jest to film Terego Jonesa, e, również zagraniczny. Rok 1979. E, myślę, że większość słuchaczy się domyśla. E, szczególnie powiedziałam, że zostaniemy w temacie kontrowersji. Czyli żywot Briana. E, czyli Drugie w drugiej kolejności no, film kinowy grupy Monty Pythona y, opisywany jest jako obraz oburcza satyra wymierzona zarówno w religii, jak i w hollywoodzkie stereotypy. E, no, obecny właśnie w filmach o tematyce religijnej. E, jest, jest rok 33 naszej ery. Okres biedy, chaosu, Judea. Jedno, czego na pewno nie brakuje, to różnego typu proroków, którzy w mig zyskują sobie wierne rzesze wyznawców. W samym środku tych wszystkich wydarzeń znajduje się Brian Cohen, niezbyt zainteresowany, aby przychodzić ludowie jako prorok, ale jednak w skutek absurdalnych i przekomicznych okoliczności, które no, jakby są też um, taką rzeczą, która jest... Znakiem rozpoznawalnym grupy Monty Pythona. E, musi jakby sprostać temu zadaniu, można, e, można by tak powiedzieć. Tak naprawdę, wszyscy członkowie grupy Monty Pythona e, w tym filmie mają e, taką okazję, powiedzmy, możliwość filmie Takim, może nie prześcigiwaniu się, ale w pokazaniu tak różnych e, e, ról. E, tak. jest, e, ja bym powiedziała tak, nie, nie, nie, nie zatrzymując się na tym, że jest to film o tematyce e, religijnej, biblijnej, e, jakby jest to słowo satyra, które padło, jest najbardziej odpowiednie. Jest to coś zupełnie innego niż pasja, pasja z filmem dramatycznym, ukazującym dramatyczne e, wydarzenia, filmem mocnym, e, w którym gdzieś tam możemy sobie wyobrazić tak, e, te, te wydarzenia. Natomiast żywot jest z filmem przede wszystkim, mogę powiedzieć wprost, czy, że dla osób, które mają dystans. Ponieważ y, nie chodzi o żadną obrazu tylko o to, że to jest satyra, to jest jedno. O to, że grupa y, Monty Pythona tak, y, to jest y, no, bardzo specyficzne poczucie humoru. To trzeba lubić. A to trzeba, po prostu mówiąc kolokwialnie, jak ktoś mówi, kupuje to albo nie. Ja osobiście jestem wielką fa fanką Terego Jonesa i Monty Pythona, wszystkich filmów, latającego cyrku Monty Pythona. Z tym, że no, ja jestem osobą, która lubi ironiczne poczucie humoru, więc to nie jest film, który do każdego, do każdego trafi abstrahując oczywiście od y, tematyki, która jest podjęta, ale naprawdę w ogóle tutaj, jak już jesteśmy przy polecajkach, naprawdę gorąco polecam zapoznać się z twórczością y, terego Jonesa. Tutaj przez tych innych filmów mamy y, Monty Python i Święty Graal, a teraz coś zupełnie innej beczki, y, Latający cyrk Monty Pythona. Także y, sens życia według Monty Pythona, mieszkańcy średniowiecza, Monty Python w Hollywood. Ja jakbym mogła tutaj polecić coś, żeby nie zaczynać od takiego wysokiego C i taki, tak mocnego humoru, jak jest w żywocie Briana, poleciłabym sobie zacząć od serialu właśnie Latający cyrk Monty Pythona. I myślę, że to jest taka kwintesencja tego, tego humoru i jest to taki dobry krok, taka dobra próba do zrozumienia w ogóle tego poczucia humoru. Więc jak najbardziej polecam całego Monty Pythona i żywot Briana, który gdzieś tam ma się, znaczy mieści się w kategoriach tych e, filmów od takiej tematyce wielkanocnej, ale z religijnej, biblijnej, ale z bardzo dużym przymrużeniem oka i y, tylko i wyłącznie dla widzów y, z dystansem. Teraz może przejdę do czegoś takiego zdecydowanie bardziej lżejszego i tak naprawdę dla naszych małych, y, małych widzów, nie tylko małych, ale, ale film o tematyce familijnej i małych, i dużych. Ja ten film też lubię y, często y, sobie powtarzać. Jest to film z 2011 roku, film Hop. Jest to film o zającu, zając Z, dziedzic fabryki słodyczy na Wyspie Wielkanocnej, który za bardzo nie ma ochoty przyjmować tego interesu i y, ucieka jakby, więc jakby z domu, żeby spełniać swoje marzenia, a niekoniecznie pełnić rolę zająca wielkanocnego ze słodyczu, z fabryką słodycz na wyspie wielkanocnej. Jest to film familijny, który jest po części animowany, po części też fabularny. Ja tego też powiedziałam, że jest to film i dla dorosłych, i dla dzieci. Z wyrusza w tą podróż i chce zostać perkusistą w zespole rokowym, więc ten klimat idealnie wpisuje się do afery alternatywnie i rokowo. Jest, jest, to, jest to film, który jest dostępny również na, na, na streamingu. Wyrzyserii Toma Hilla, z tego co widziałam w telewizji, też jakoś niedługo będzie. Jest dostępny na, na, na streamingach do, do obejrzenia. I jest, tak jak powiedziałam, film. W połowie, w połowie zdjęcia są animowane są animacje, ale są też jakby ujęcia fabularne. Jeśli chodzi o aktorów. To, to występuje tam James e, Martsen w roli takiego e, przyjaciela, naszego zająca, e, Kelly Kukko, e, znana z Teorii Wielkiego Podrywu oraz e, Hank e, Azaria w roli Carlosa, czy Filau. E, także to, ten, e, ten film jest e, dostępny i e, taka Wielkanoc familijna, bym, bym powiedziała. Także jest coś dla dorosłych jest coś poważnego, jest coś e, takiego bardziej wesołego. Jednak Wielkanoc to jest wolne, to jest taki, e, poza tym, że są święta, jest to długi weekend. Jest wzrost czas odpoczynku, e, tak, mamy 3-4 dni wolnego. E, i chcemy, e, chcemy też trochę się uśmiechnąć tak? e, w tą... W tą aurę jeszcze nie w 100% wiosenną. Także jakby myślę, że też zawsze staram się w tych polcajkach coś dla, dla dzieci, dla młodzieży ująć. Więc film Hop. Losy Zająca Wielkanocnego, który chce być muzykiem rockowym. Myślę, że to jakby najlepsza i najlepsza zachęta. Taka komedia familijna po tych cięższych propozycjach. A teraz czas na krótki utwór muzyczny. Po nim wrócimy i powiem jeszcze co, co nowego i co dobrego w kulturze w Poznaniu w tym tygodniu. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi Jest czwarta w nocy, pisze przez chwilę To, co mi się we łbie ułożyło Chciałbym chociaż za oknem wiatr dmucha Zanudzić ci prosto do ucha Lewe, lewe, lewe, los, los, los, Lewe, level lewe, los, los, los, Level Lewe, lewe, lewe, los, los, los, los Lewe, lewe, lewe, los, los, los, lewe Lewe, lewele, lewele, los, lewe lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, lewele, Ty masz to, co ja chciał, bym mieć, gdybym kilka lat mniej miał i tylko chcę się ostrzec. Nie wyważaj drzwi otwartych na oścież Ty masz taką mądrość, głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą I tylko chce ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz lewe, lewe, lewe los, los przed chwilą o czymś śniłem, że na jakimś tworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę, ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. 1993 lewe, Wracam w sabotażu kulturalnym. I tak, e, krótko, bo już czas nas dogoni. E, gorąco zachęcam, jeśli w tym czasie tych um, przygotowań, mycia, mycia okien, sadzenia rzeżuchy, macie jeszcze jutro chwilkę czasu, to e, zachęcam do e, wybrania się do Centrum Kultury Zamek do sali wystaw, gdzie trwa wystawa AI Algorytmy Iluzji, która zaprasza nas do krytycznego spojrzenia na sztuczną inteligencję jako jakiś fenomen kulturowy, polityczny, e, artystyczny też. I e, to jest dostawa, która jest dostępna, e, biletowana, e, Oczywiście jeśli nie zdążycie jej obejrzeć jutro przed samymi świętami, to wystawa potrwa, można ją oglądać do 12 lipca, więc jeszcze z czasu a czasu. Nie już widzę tutaj, poganiają i goni również zegarek. Także życzę wam udanych świąt, świąt Wielkiej Nocy, udanego odpoczynku, smacznego serniczka, babeczki e, i wszystkiego, co tam będziecie spożywali. Przede wszystkim takiego odpoczynku, znalezienie również czasu trochę na kulturę i y, może zgłębienia też tematów y, tradycji y, wielkanocnych, o których dzisiaj opowiedziałam. Za dzisiejszą audycję odpowiedzialna była Olena Piotrowska, a realizował mnie Antek Góralewski. To był sabotaż kulturalny. Teraz, kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty.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 zapraszam na serwis informacyjny. Choć może trudno w to uwierzyć, Wielkopolska pustynnieje. Kilkanaście podmiotów, w tym samorządy i uczelnie, podpisały dziś list intencyjny o współpracy przy przeciwdziałaniu skutkom suszy. Jego celem jest m.in. lepsza wymiana informacji. Patronem honorowym inicjatywy jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak podkreśla szefowa resortu Paulina Hennik-Kloska, Wielkopolska należy do województw z najgorszym klimatem w Polsce. Ministra wskazała na konkretne wyzwania, takie jak brak wody związany z działalnością kopalni na wschodzie regionu, czy konieczność ochrony Pojezierza Gnieźnińskiego. O inwestycjach Poznania w Radiu Afera. Na Ratajach w ośrodku Posiru otworzono trzy nowe korty do Padla. Padel to sport podobny do tenisa. Dyscyplinę wymyślono w 1962 roku w Meksyku, a sport ten zyskuje na popularności. Poznańskie korty posiadają oświetlenie, Możliwe, możliwa jest więc gra po zmroku. Możliwe jest również wypożyczenie piłek oraz rakiety. O tym jak działa system rezerwacji kortów mówi zastępca dyrektora poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Robert Karolkiewicz. Mamy system rezerwacyjny, który usprawniliśmy. Jest i aplikacja mobilna, i strona internetowa, gdzie każdy może sobie zarezerwować w recepcji przyjmujemy też stałe rezerwacje na sezon albo pojedyncze rezerwacje. Inwestycja kosztowała ponad 950 tysięcy złotych i była możliwa dzięki współpracy z partnerami z Finlandii. Cały czas można zgłaszać się do miejskiej akcji organizowanej pod hasłem Wiosenne Porządki. Osobom, które od 13 do 26 kwietnia zaangażują się we wspólne sprzątanie przestrzeni publicznej. Miasto Poznań zapewni worki i rękawiczki, a także odbiór zebranych odpadów. Do tej pory do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania zgłosiło się już ponad 12 tysięcy uczestników. O efektach działań z poprzedniego roku mówi główny koordynator akcji z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania Filip Suchecki. Wyniki zeszłorocznych działań to w... Wspólnie 223 grupy, które zgłosiły się do nas, zebrały łącznie około 39 ton odpadów. Natomiast łączna liczba zadeklarowanych uczestników to blisko 20 tysięcy osób. Dołączyć do akcji może każdy, zarówno szkoły, firmy, jak i grupka przyjaciół czy sąsiadów. Zgłaszać można się do 20 kwietnia. Ze szkolnych korytarzy na 98 i 6. Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. 70. rocznicy bohaterskiego wydarzenia. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie plakatu upamiętniającego ten robotniczy zryw. Organizatorzy zachęcają do twórczego spojrzenia na historię Poznania i Polski w okresie PRL-u. Przygotowywane plakaty mają stać się okazją do refleksji nad znaczeniem tego wydarzenia. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną lub graficzną w formacie A4 lub A3. A termin na składanie pracy upłynie 20 maja. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.